Czytamy dalszy odcinek naszego rozkoczania z listu do Rzymian, z 10 rozdziału, od 5 wiersza do 13. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu który jest zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń, przezeń żyć będzie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 Że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ten czwarty wiery nam jeszcze mówi takie słowa, które są podsumowaniem tych pierwszych czterech wierszy. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. To znaczy, że cały zakon, który był napisany, to wszystko, co w nim jest i było, wskazywało na Chrystusa jeżeli ktoś inaczej chciał to zrobić to minął się w ogóle z Bogiem bo w Jana jest napisane już żeśmy to też wspominali że zakon był dany przez Mojżesza a łaska i prawda przez Chrystusa Jezusa a tutaj mamy końcem zakonu jest Chrystus że, albo inaczej mówiąc wypełnieniem zakonu jest Chrystus. Że wszystko na Niego wskazywało, każda ofiara, każda rzecz i wszystkie przepisy i nakazy, ale też wszyscy prorocy, którzy prorokowali, ciągle prorokowali o Chrystusie. I On właśnie wypełnił te wszystkie przepisy i nakazy, Ale przede wszystkim każdy człowiek, który żył w tamtym czasie, on oczekiwał właśnie tego, że przyjdzie Mesjasz. Ta zapowiedź nawet już Abrahamowi była dana i pokazana właśnie w jego synu, że Bóg upatrzy sobie baranka, synu mój i szli obaj razem. To już przed zakonem było powiedziane. I już Abel jest tym, który właśnie to zapowiedział. I do, do Adama też, iż to było powiedziane. Także widzimy, że Pan Jezus to wszystko, tego wszystkiego dokonał, a Żydzi, którzy przecież powinni o tym wiedzieć, że przyjdzie ten, który to wszystko spełni, to oni na siłę chcieli wypełniać prawo i przepisy i w ten sposób mieć życie. A przecież dalej mamy o tym napisane, Że, yy, że to jest niemożliwe, żeby wypełnić zakon, żeby wypełnić prawo i żyć. Oni odsunęli Pana Jezusa na bok, wyrzucili Go poza winnicę i myśleli, że będą mieć zbawienie, a przecież to jest niemożliwe, Aby ten, który daje życie, mógł po prostu być odsunięty na bok. Ale jakże dzisiaj wielu ludzi właśnie tak to czyni i chcą swoimi własnymi uczynkami i swoją własną sprawiedliwością wejść do nieba po jakiejś drabinie, po jakichś uczynkach, po jakimś swoim usprawiedliwieniu i chcą być zbawieni, przed Bogiem powiedzieć ja tyle zrobiłem. A przecież to tylko i wyłącznie Chrystus wykonał dla nas i my z łaski Bożej jesteśmy zbawieni. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. I skoro tu mowa jest o końcu, to też warto zadać sobie pytanie, co było początkiem. I w Nowym Testamencie mamy dwa takie miejsca, które mówią, że o ile końcem zakonu jest Chrystus, to początkiem zakonu jest grzech. Zakon jest dodatkiem. I mówi o tym Galacjan, trzeci rozdział. List do Galacjan, rozdział 3, wiersz 19. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Widzimy wyraźnie, że on jest zakon jest dodatkiem z powodu przestępstw ludzi aż do przyjścia Pana Jezusa, aż do przyjścia potomka i pierwszy Timoteusza 1,9 jeszcze, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział pierwszy, wiersz dziewiąty, w zasadzie od siódmego tutaj jest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 lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysiędzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. Kiedyś się zastanawiałem, dlaczego tak to jest przedstawiane. Ale ponieważ paliłem kiedyś papierosy, to dla mnie było ważne, gdy paliłem, gdzie jest tabliczka, gdzie wolno palić, gdzie nie wolno palić. Teraz nie obchodzi mnie to, czy jest ten zakon, czy wolno palić, czy nie palić, bo nie palę. I tak samo jest z zakonem. Zakon jest dla kogoś, kogo on dotyczy, a dotyczy tych, którzy mają problem i z literą, i z duchem zakonu. On wtedy wskazuje i jak widzimy końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. czwartego to też chcę sobie tego dopowiedzieć zauważmy tu jest napisane końcem zakonu jest Chrystus, a więc Chrystus nie jest przeciwko zakonowi zakon czyli to prawo utorowało drogę dla Chrystusa widzimy, że Chrystus to nie jest coś, co, czy ktoś, kto nagle stanął jako ktoś zupełnie nowy znikąd, tylko był zapowiadany, oczekiwany, przedstawiany przez zakon, a więc była to osoba, o której zakon mówił. I kiedy Chrystus się pojawił, to jak gdyby ta, ten zakon spełnił swoją rolę, no i dalej okazuje się już niepotrzebnie, no, tak jak nie wiem dokładnie jak to się nazywa jak są te trochę mi tu brakuje słownictwa naukowego kiedy startuje rakieta w kosmos to wtedy ma takie specjalne silniki coś takiego co leci do pewnego momentu ale potem odpada bo już jest ten, ten nazwijmy ta rakieta na odpowiedniej wysokości czy odpowiednio daleko od Ziemi I to też zakon w ten sposób spełnił swoją rolę i Chrystus przychodzi jako spełnienie tego wszystkiego, co w zakonie było napisane. Ostatecznie, biorąc tak bardzo literalnie, to tu jest napisane końcem zakonu. A więc odkąd jest Chrystus, zakoń się skończył to tak z jednej strony patrząc ale też i, y, można na to spojrzeć troszkę inaczej chciałem trochę być może jeszcze z, rozwinąć myśl to, o której Grzesiek mówił jeśli zakon, czyli to Boże Prawo jest wyrazem, wyrazem Bożej Sprawiedliwości to Chrystus jest tą Sprawiedliwością to czytamy w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale konkretnie który jest Sprawiedliwością Naszą na początku było Słowo. Czym jest zakon, jeśli nie Słowem od Boga? Tak jak pisze psalmista, miłuję Słowo Twoje. Psalm 119. A więc Chrystus jest tak naprawdę tym zakonem. On jest tym Słowem. I ta sprawiedliwość okazuje się tak wielka, że aż dla człowieka przytłaczająca. Ale właśnie żyjemy teraz w czasie łaski i od 5 do, no do tego 13, który którym dzisiaj przeczytaliśmy te wiersze, mamy fascynujący fragment Pisma, który właśnie mówi, rozwija dalej tę myśl o Chrystusie, o tym usprawiedliwieniu z wiary, o tym, co jest dalej, kiedy się już zakon zakończył czasy zakonu. Jest to fascynujący fragment z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że widzimy tutaj jeszcze jedno takie idealne wyjaśnienie tego, jaka jest różnica między wiarą a uczynkami. Bo człowiek niewierzący mówi, co mam zrobić. Człowiek wierzący wie, że wystarczy uwierzyć. Dalej mamy tutaj wykład urywku ze Starego Testamentu z Piątej Księgi Mojżesza jest to fascynujący wykład tego tych kilku zdań z 30 rozdziału tej 5 Mojżeszowej. Y po trzecie jest tutaj też coś co już wcześniej było przy okazji tego cytatu z Hozeasza, czy cytatów z Hozeasza, że ten fragment ze Starego Testamentu tutaj w wykładzie apostoła nabiera innego znaczenia, czyli mamy jeszcze jedno potwierdzenie czegoś takiego, że Duch Święty zmienia czy nadaje nowy sens tym słowom, które wcześniej były wypowiedziane. No a po czwarte można powiedzieć, że tu jest po prostu taka jasna wskazówka, jak być zbawionym. Jeśli ktoś pyta się, co mam zrobić, żeby być zbawiony, to tu jest e, tak prosto napisane, e, że dziecko to zrozumie. E, teraz e, e, Mojżesz e, mówił, czy napisał, że człowiek, który spełnił zakon, przez nim żyć będzie. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie mm, nie uważają się za takich złych, to wiemy. My też za takich uważaliśmy się, ale tu widzimy, jest napisane, że człowiek jest zbawiony nie taki, który nie jest taki zły, tylko taki, który spełnił zakon. A więc, jeśli ktoś może uważa się, że nie jest taki zły, ale to jednak tutaj poz pozostaje ta myśl, Ty musisz zrobić wszystko, co jest napisane w księgach Mojżeszowych. Czy zrobiłeś? Nie wystarczy mieć tylko poczucie swojej własnej sprawiedliwości. Trzeba zrobić wszystko, tak jak to jest napisane. Kto spełnił, zaczął. A więc e, najwyższa możliwa e, poprzeczka. A więc czyny A teraz mamy szósty wiersz, który wychodzi naprzeciw następnemu pytaniu, które może się zrodzić w sercu człowieka niewierzącego? No ale jak nawiązać łączność z niebem czy z Bogiem? Jeśli nie, nie, nie jestem w stanie tego spełnić, no to co mam zrobić? W jaki sposób dostać się tam? No i tutaj jest na to odpowiedź. Nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba. Czyli oczywiście to dla człowieka jest niemożliwe, żeby wejść tam i tego Zbawiciela przyprowadzić na dół. Bóg już Chrystusa posłał. I tu jest to nawiązanie do tej Piątej Mojżeszowej. Kiedyś moje dzieci mówiły, że to jest moja ulubiona księga, bo bardzo często z tej księgi czy czytałem, czy coś yy, yy, mówiłem. Jest to szczególna księga yy, szczególnej takiej mądrości, takich podsumowań yy, co do różnych prawd. To jest 30 rozdział. Co do tego, kto wstąpi do nieba? 5 Mojżeszowa, 30 rozdział, 12 wiersz. Nie jest ono, czyli to słowo, nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Tutaj dla Żyda to było proste, zrozumiałe. Że ten zakon jest spisany, jest dostępny. Dzieci były uczone od dziecka. W synagodze to słowo było czytane, czy w świątyni. I nie było to coś, czego trzeba było szukać gdzieś daleko, to było po prostu dostępne. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż tam wstąpi do nieba i do nas jest sprowadzi. Widzimy, że tutaj w ustach apostoła to nabiera to słowo takiego głębszego znaczenia i przenosi się to słowo zakonu na Chrystusa teraz. Nie trzeba tego, tego słowa, czy tego Chrystusa, czy tego sposobu dostępu do, do Boga szukać gdzieś daleko, dlatego, że Bóg sam już wyszedł naprzeciw temu pragnieniu i posłał to słowo, posłał tego pośrednika, czy mediatora, e, e, posłał już Go na tę ziemię, żebyśmy mogli Go znaleźć. Widzimy, jaki jest, jaka jest to e, cudowna rzecz, żeby tak ktoś, kto nie zna Chrystusa, mógł tu dzisiaj być i to słyszeć. Nagle mógłby zauważyć, przecież to już jest. I jest druga strona. No tak, ktoś powie, no, że ktoś taki jak Jezus, nawet w historii o tym jest napisane, należy no przecież umarł no i jak nam teraz powie ale tu widzimy jest odpowiedź na to kto stąpi do otchłani to znaczy aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę i tu chciałem przeczytać ten drugi werset trzynasty werset z tego 30 rozdziału piątej morzeszowej trzynasty werset nie jest też ono czyli to słowo za morzem aby trzeba było mówić któż nam się <śmiech> przeprawi za morzem i do nas je sprowadzi, nam je oznajmi. a więc widzimy e, tu jest e, porównanie do tego morza czyli coś co w odróżnieniu od nieba jest e, jakby bliżej nas, ale jest to bardzo daleko tutaj e, apostoł to pogłębia, morze jest głębokie oczywiście ale tu widzimy coś jeszcze głębszego, otchłań kraina umarłych kto może wejść do krainy umarłych? Nikt z nas nie ma tam dostępu. Żaden człowiek nie ma dostępu do tego miejsca, gdzie są umarli. Czy tutaj konkretnie chodzi o raj? O miejsce, gdzie Chrystus przebywał? I teraz apostoł mówi, czy używa tego przykładu zakonu, Kto stąpi do otchłania, aby Chrystusa wywieźć z martwych górę? Czyli kto może sprawić, żeby on powstał z martwych? Oczywiście, nikt, żaden człowiek nie może sprawić, żeby drugi powstał z martwych. Ale to zrobił Bóg. Bóg wzbudził Chrystusa z martwych. Widzimy to, co miałoby być na przeszkodzie. Czyli po pierwsze nie ma... Rozjemcy, jak mówi Job. Nie ma tego pośrednika, tego, który mógłby mnie do Boga zbliżyć. Po drugie, jeśli już przyszedł i to zmarł, to jak teraz zrobić, żeby powstał z martwych? Jest odpowiedź. Powstał z martwych. Żyje. I wstąpił do nieba. Tu widzimy wywieźć z martwych w górę. Nie tylko był na ziemi, ale wstąpił później do nieba. A więc mamy odpowiedź, na to, co może pojawić się w sercu człowieka, który szuka Boga. Jak to jest możliwe? Jak to się może stać? Jeszcze wrócę troszeczkę do tego czwartego wiersza albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. To znaczy, że tak mi przyszło na myśl, że generalnie w naszym może takim mniemaniu myślimy, że Żydzi musieli nie uwierzyć w Pana Jezusa, musieli Go odrzucić, aby On uczynił to, co uczynił czyli został skazany na ukrzyżowanie. Na pewno tak nie musiało być. Wolą Bożą było to, że dał im zakon, dał im wszystkie te przepisy, dał im obietnice i przez to wszystko, przez te obietnice, które były blisko nich, którzy były, były w ich ręku, powinni z nich wiedzieć, że Bóg da obiecanego Mesjasza, obiecanego Zbawiciela, ale też i tego doskonałego baranka, a przez to słowo doskonały baranek powinni wiedzieć, że to jest ten, który właśnie nie zgrzeszył niczym. W ustach nie zaleziono zdrady, ani fałszu, ani niczego, co mogłoby być jakimkolwiek grzechem i przez to właśnie powinni zobaczyć, że ten właśnie wypełnił ten zakon. I skoro wypełnił, to jest koniec tego zakonu i Królestwo Boże jest wśród nich. Ale oni w swoim właśnie jakimś zakładności raczej myśleli bardziej o tym, aby Królestwo było w takim słowie literalnym, czyli wyzwolenie spod panowania rzymskiego, niż to, żeby uwierzyć w to, że to Królestwo Duchowe jest pośród nich, tak jak jest pośród nas, że On jest tą głową Kościoła żywego i gdzie dwaj lub sześć zgromadzeni są w imię Jego, tam On jest pośród nas. I to jest właśnie to właściwe Królestwo, o jaki myślał Pan Jezus. Ale właśnie tak nie uczynili i tylko nieliczni uczynili a właśnie tak jak y, czytamy ze słowa y, w Ewangeliach na początku w każdej Ewangelii jest to opisane jak ta prorokini wierzyła właśnie w to przyjście obiecanego Mesjasza i przyszła tam właśnie do tej świątyni czy, czy ten y, Symeon tak samo y, oczekiwał właśnie w taki sposób jak powinien oczekiwać to powiedział, że dziś się spełniło to słowo w uszach moich, nie? I puszczasz, no, czy tam... W swego w pokoju, bo spełniło się dokładnie, czyli właśnie tak powinni zareagować wszyscy Żydzi, że yy, oczekiwali po prostu tego Mesjasza, ujrzeli go, zobaczyli po jego czynach, po jego sprawiedliwym życiu na ziemi i powinni właśnie uwierzyć w Niego właśnie i, i w taki sposób jak gdyby zobaczyć, że On jest tym wypełnieniem tego zakonu i tym usprawiedliwieniem, tym prawdziwym barankiem bez skazy, bez zmazy. No ale niestety tak nie zdarzyło się wśród nich. I później właśnie apostoł Paweł się powołuje na te słowa z tej piątej Morzeszowej 30 rozdziału które odnoszą się właśnie do tego, że ci Żydzi mieli to słowo pośród siebie, blisko nich, którzy powinni je znać, powinni z niego nauczyć się tego, że właśnie przyjdzie ten Mesjasz i tak dalej, i tak dalej. I kiedy by oni w to można powiedzieć w taki doskonały sposób wierzyli, no to tam jest dalej napisane, że z tego powodu by żyli. Ale że oni jak gdyby chcieli raczej je omijać, niż je wypełniać, no to yy, po prostu to słowo się nie spełniło. Ale to jest właśnie takie porównanie do tego, że tak jak oni mieli to słowo bardzo blisko, że ten zakon mojżeszowy był dany do ich yy, wiadomości, do ich yy, uszu po prostu podany yy, na tych kamiennych tablicach spisanych i tak dalej, Tak i ten Chrystus, nie potrzeba Go szukać teraz właśnie gdzieś na wysokościach, ani w głębinach, ani nigdzie, tylko On jest dany już tutaj na ziemię, pośród nas. I to Słowo jest bardzo blisko nas i nie musimy Go nigdzie szukać, tylko wystarczy w Nie uwierzyć. I to jest takie porównanie właśnie do tego. Sekundę, tylko do tego, do tego, co przed chwilką słyszeliśmy. To jest, no takie troszkę pytanie, z którego nie można wybrnąć, czy to Bóg zaplanował, tak miało być, czy to Żydzi na skutek nieposłuszeństwa tak spowodowali, że, czy niewiary, to, że Chrystus został ukrzyżowany. To myślę, że dobrze to podkreślać, że to są dwie rzeczy jednocześnie że nie jest albo-albo. I chciałem podać dwa miejsca, które to potwierdzają. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 23 wiersz, dzieje 2, 23. Jest napisane tak. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany. A więc mamy Bożą stronę. Bóg już wcześniej zaplanował, że tak miało być ale jest druga strona ta ludzka, o której teraz słyszeliśmy tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili jest druga strona i one się nawzajem nie wykluczają jedna i druga jest jednocześnie i to samo jest w czwartym rozdziale dziejów apostolskich 27 i 28 wiersz i tutaj jest modlitwa Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Pontiusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi. Widzimy tutaj odwrotnie, ludzką stronę. Zgromadzili się przeciwko synowi Twemu, Herod, Pontiusz Piłat z plemionami izraelskimi. A więc ludzie Pełni złości przeciwnych Boga. To jest ta strona, o której słyszeliśmy. Ale jest też druga strona, Boża strona, 28 wiersz. Aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Oczywiście to nie oznacza, że jesteśmy fatalistami. Czyli właściwie nic nie warto robić, bo i tak to wszystko się spełni, co Bóg wcześniej zaplanował. Taki scenariusz i nie mamy innego wyjścia. Na pewno tak nie jest. Biblia tak nie mówi. Nie mówi, że nie warto ewangelizować, bo i tak się nawrócą, skoro Bóg ich wcześniej wybrał. To jest bezsensowne myślenie. To, co należy do Boga, to jest jedno, ale to, co należy do człowieka, to jest drugie. Te rzeczy nawzajem się nie wykluczają. Widzieliśmy w Księdze <śmiech> Katana. parti wierz, że taką zrozumieli, tak wyobraźmy sobie miliony ludzi zgromadzonych w jednym miejscu i wszyscy mają tą doskonałą świadomość przed Bogiem, że są tymi grzesznikami i też, że jest ten zakon do wypełnienia i każdy próbował go wypełnić, nie poradził sobie, nie dał rady i doskonale wie, że no nie jest nie jestem w stanie, nikt nie jest w stanie wypełnić go. I każdy człowiek, cały czas mienił profesjami te miliony ludzi zgromadzonych w jednym miejscu, gdyby gdzieś a przed nimi tam stoi Bóg po prostu i nikt nie może i w końcu można, pojawia się ten jeden doskonały, wypełnia ten zakon, jest ten Pan Jezus, wszyscy można powiedzieć na Niego zwrócone te oczy wypełnił zakon. I co dalej jeszcze? On stał się tym barankiem Bożym, doskonałym. Wszyscy, I teraz ci wszyscy ludzie właśnie położyli na niego ręce, złożyli na niego te swoje grzechy, a on stał się tym barankiem. On został zabity i ofiara została spełniona. Zapłata za grzech. Została ta śmierć. Pan Jezus poszedł tę śmierć właśnie. I wszyscy uradowani uwolnienie właśnie są i są usprawiedliwieni. Każdy teraz przychodzi do Boga. Wyobraźmy sobie, chcę powiedzieć, cały czas my, mieliśmy tych, tych, tych ludzi właśnie jakby i teraz my możemy się wejść właśnie w to, że właśnie tak możemy patrzeć na Pana Jezusa, co On dla nas dokonał, że On jest tym naszym Zbawicielem, tym usprawiedliwieniem, tym doskonałym barankiem właśnie. I teraz dalej patrzmy, I teraz, bo też tu mówi o usprawiedliwieniu, że to jest po prostu z wiary, bo to teraz nie potrzeba yy, no, czy to tak rzeczywiście było bo to się stało to teraz już stało się w czasie przeszłym żeby sprowadzić Chrystusa na dół, albo czy z odchłani bo on, czy on zmarł i co I, ale tutaj właśnie jest następny wiersz yy, dziewiąty bo jeśli ustami swoimi wyznasz że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim Że Bóg wzbudził go z martwych, właśnie, z będziesz. To znaczy, że Bóg wzbudził go z martwych. Bóg tą ofiarę przyjął, jest wszystko zrobione, yy, nic więcej po prostu nie potrzeba. Bóg jest w pełni zadowolony, uradowany, wszystko jest doskonale. Mamy po prostu to przyjąć, że Bóg wzbudził pana z martwych. Mamy też to po prostu uwierzyć i w ogóle nie poddawać tego po prostu wątpliwości że Pan Jezus, czy, czy on rzeczywiście zmartwychwstał. Nawet jest w innym miejscu napisane, yy, to apostołowe. nie wiem gdzie to jest, ale on tak mówi gdyby Pan Jezus nie został wzbudzony, to yy, to byśmy byli najba najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. A, a dalej tam mówi, a jednak Pan Jezus został, zbudzony. został wzbudzony właśnie. Pierwszy list do no, Korynta, 15. Przesztajmy właśnie ten wiersz. Pierwszy list do Korynta, tak? 15 rozdział. 15 14 wiel na 13 Od 13 вже. już. Bo jeśli nie ma zakorzystania, to i Chrystus nie został zbudzony. A jeśli Chrystus nie został zbudzony, wtedy i kazanie nasze daremna. Daremno też wasza wiara. Wówczas też bylibyśmy. Fałszywymi świadkami bożymi. Bo świadczylibyśmy o Bogu, że, Chrystus, że Chrystusa zbudził, którego nie zbudził, skoro umarli, nie bywają uzbudzeni. Jeśli Boże umarli, nie bywają zbudzeni, to i Chrystus nie został zbudzony. A jeśli Chrystus nie został zbudzony, daremna jest wiara Wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. To chodzi o 21 wiersz. No a jednak właśnie tak. A jednak Chrystus został zbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli właśnie. I jest tym właśnie pierwszym. Tak jak ten czwarty wiersz, on jest tym pierwszym, który wykonał ten zakon. Stał się tym barankiem. On zmartwychwstał. To, jakże możemy, patrzę na naszego Pana Jezusa, jakie to jest doskonały nasz Zbawiciel. To jest tak, tak, podobne coś takiego, jak yy, z Dawid z tym, z tym Goliatem. Przecież wszyscy tam Izraelici stali Czekali, kto tam pójdzie z tym guliacem, gdzie walczył. Nikogo nie było, każdy się oglądał, no, nikt się nie odważył iść. W końcu przyszedł ten Dawid, on pójdzie, taki niepo, niepozorny, można powiedzieć, kto byś tam, yy, nikt nie pomyślał, że on pójdzie i, i, i go pokona. On poszedł, pokonał i właśnie tak jak i Pan Jezus, właśnie to jest taki obraz, on pokonał, Pan Jezus doskonale szatana tego i to zobaczmy, pokonał. Potężnego anioła, to jest bardzo potężny anioł yy, był. A Pan Jezus jako, jako normalnie jako człowiek go pokonał, jako mały człowiek pokonał tak potężnego anioła. Zobaczmy, jak to jest mocarz, tak? Jak właśnie tam jest napisany ten Dawid, yy, jak Saul tak o nim powiedział, kim jest ten młody siłacz? pani wyobraźby sobie Jerozolimę domy pełne ksiąg mojżeszowych. każdy Izraelita miał pisma miał proroków a tu jest pan Jezus który idzie z krzyżem na Golgotę i on właśnie jest tym który Wszystko wziął na siebie i tak jak już było wspomniane, taki nieznaczący, nie widząc ludzie go, możemy powiedzieć, niektórzy nawet płakali, niewiasty płakały nad tym. A jednak on szedł na Golgotę z krzyżem, niósł go i tam na, na Golgocie został do niego przybity i to właśnie jest spełnieniem wszystkiego. Te pisma, które mieli Izraelici, ich nie zbawiły. Ale Chrystus, który poszedł na Dolgokę, w tej całkowitej słabości, w swojej śmierci, On właśnie zwyciężył i On jest Zbawicielem. I teraz, kochani, kiedy byśmy mieli tylko zadowolenie, powiem tak prosto w tym słowie i myśleli, że mamy w tym zbawienie, to miniemy się z Chrystusem, który właśnie jest na Golgocie. I to jest spełnienie wszystkiego. Ja nie mówię, że to pismo jest niedobre, ale kto by miał zaufanie całkowite w tym, że może to go uratować, a właśnie Chrystusa, który jest na Golgocie, zostawił na boku i myślał, że to nie jest uratowanie, że to nie jest ratunek, to wtedy po prostu minie się z Bogiem, bo tylko Chrystus właśnie wypełnia i dlatego oczywiście nie mam tu na myśli Nowego Testamentu bo Nowy Testament przedstawia nam Chrystusa i pokazuje nam cały obraz Jego, ale jeżeli właśnie Izraelita miał stary zakon, stary testament i myślał, że w nim ma życie, oczywiście powinien je mieć bo dlatego, że Chrystus przyszedł to zrobić przyszedł za nas umrzeć nie było innego wyjścia wyobraźmy sobie Ogród Eden. Czy drzewo poznania dobra i zła było daleko od drzewa życia? Zupełnie blisko. A jednak Ewa z Adamem wybrali drzewo poznania dobra i zła. A drzewo życia zostawili na boku. I tak dzisiaj jest tak samo, kochani. Wszyscy wybierają, możemy powiedzieć, słowa i uczynki, a Chrystusa, który zawis na Golgocie, na krzyżu, zostawiają na boku właśnie to drzewo życia. Drzewo, które daje życie, to jest Chrystus. I to jest bardzo blisko. Nie potrzeba tego szukać za morzem, ani nie potrzeba do tego, może być, wyjeżdżać do Ameryki i nie potrzeba nic zrobić, ani nawet jechać do Jerozolimy, ani w Jordanie się chrzcić. Wystarczy po prostu przy swoim własnym łóżku upaść i wyznać swoje grzechy uratowane Jana 5,39 tutaj właśnie są te słowa które Pan Jezus powiedział do tych mijających się z Nim badacie Pisma bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny a one składają świadectwo o mnie ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie. Tutaj ten dziesiąty rozdział Rzymian y, bardzo ciekawie pokazuje też odpowiedzialność indywidualną, o której już tu wspomnieliśmy. Widać to, że są pokazani ludzie, drugi, trzeci werset, którzy sobie szukają własnej drogi. Y, piąty, szósty siódmy wygląda na takie właśnie też wymawianie się żydowskie co będzie z innymi kto wstąpi do nieba kto wstąpi do otchłań jak się rozmawia z ludźmi to często się słyszy taki argument że a tamten pójdzie do nieba to ja też pójdę albo yy, przecież Bóg wszystkich do piekła nie wyśle i tego typu gadanie, a co z ludźmi, którzy żyją w Afryce albo na papui. Nie, tutaj widać, że koncentruje się Paweł na tym jednym człowieku. Czyli ten konkretny człowiek ma być z Bogiem pojednany. I ósmy werset właśnie o tym mówi. Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które gosimy. Jest to bardzo mocno pokazane, że to chodzi o indywidualną, osobistą odpowiedzialność przed Bogiem. Nie co z innymi, co z tamtymi, co albo też czasami ucieczka taka jest w formie nas, czyli Tak, Jezus umarł za nas, ale dopóki nie zdamy sobie sprawy, że Jezus umarł za mnie, to wtedy jest to po prostu gdzieś obok. W tym worku nas można schować wszystkich i siebie pominąć. I wszyscy zgrzeszyliśmy, jest prawdą, ale prawdą jest, że ja zgrzeszyłem. I To jest właśnie to, że ludzie mają taką naturalną tendencję, że nie poddadzą się Bożemu prowadzeniu, jeśli nie podda mu się sąsiad, jeśli nie podda mu się bliźni. I lepiej, żeby ten bliźni, a najlepiej wszyscy bliźni dookoła, najpierw się temu poddali, to wtedy ja się dołączę. Ale to tak nie działa. Ty jesteś sam za siebie odpowiedzialny i sam za siebie zdasz przed Bogiem sprawę w dniu sądu. Nie sąsiad zda za Ciebie sprawę. Nie Ty za sąsiada, tylko Ty za Ciebie. Takie proste, a zwyczajnie nie do przyjęcia. Co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Dziewiąty werset mówi... Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Słowo tutaj Jezus jest Panem ma podwójne, co najmniej podwójne znaczenie. Po pierwsze, Jezus jest panującym Panem. Między innymi widzimy to w wielu pismach, że ci, którzy idą na zatracenie, zapierają się Pana, który ich odkupił i Jezus jest Panem, czyli tym, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, bo tak mówi Ewangelia Mateusza. Jezus jest Panem jako tym, bez którego pozwolenia nikt nie ma prawa w świecie ruszyć ani ręką, ani nogą. Jest Panem i to jest po prostu fakt. Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Ale jest jeszcze bardzo ważna rzecz, skoro to jest w otoczeniu cytatów ze Starego Testamentu, żeby pamiętać, że hyrios, słowo, które jest przetłumaczone na polski słowo pan, też jest zamiennikiem słowa jachwech, Jechowach, które w Starym Testamencie jest wielokroć w wielu miejscach jako imię własne Boga, oznaczające jestem, który jestem. I tutaj y, na przykład y, Darby w brytyjskiej Biblii zrobił takie zostawienie fragmentów, gdzie jego zdanie w Nowym Testamencie słowo Pan należy czytać jako jachwech. I między innymi dziewiąty y, wiersz z dziesiątego rozdziału, jest takim miejscem. Dlaczego? Dlatego, że jest otoczone przez cytaty ze Starego Testamentu, gdzie słowo Jachwech pada. Między innymi dwunasty werset, gdzie jest cytat, gdzie jest, gdyż jest jeden Jachwech wszystkich. Albo trzynasty werset. Albowiem każdy, kto wzywa imienia Jachwech, zbawiony będzie. I z tego powodu ten właśnie dziewiąty werset słowo Pan, musimy pamiętać, że ma podwójne znaczenie. Zwłaszcza, jest to ważne, jeśli mamy rozmowę z kimś, kto zaprzecza boskości Jezusa, bo są takie niestety y, ruchy, które twierdzą, że Jachwech to jest ojciec, a Jezus to już ich zdaniem nie ma tego tytułu i nie ma tego imienia Duch Święty. Nieprawda. Duch Święty widzimy w liście do hebrajczyków wyraźnie jest powiedziane, że tak powiada Duch Święty i jest cytat słów, które w Starym Testamencie są przypisane Jachwech. Tak samo tutaj Jezus jest Jachwech. Bóg Jachwech istnieje odwiecznie w trzech osobach objawionych nam jako Ojciec, jako Syn i jako Duch Święty. Więc ten werset ma również taką dla nas cenną informację zawartą że musimy uznać Jezusa, że jest panującym Panem, żeby się do Niego nawrócić. Bo jeśli ja nie uznaję Jezusa jako Panem, jako Pana, jako panującego Pana, no to wtedy Jego przykazania, które złamałem, nie są ważne, jeśli On nie jest moim Panem. Właśnie jest i dlatego jest podstawa do pokuty. Jeśli wyznasz, nie chodzi nawet o technikę, że to ma być wyznawane, Jezus jest Panem, bo to y, oczywiście jest właściwe, jeśli to mówimy. I bez Ducha Świętego nikt nie powie, nie wyzna Jezusa Panem. Ale tu chodzi o to, żeby w głębi serca faktycznie uznać. Ja jestem poddany Bogu. Ja jestem obowiązany Przestrzegać wszystkiego, co Bóg ode mnie oczekuje. Jezus jest Bogiem. Jezus jest Panem. Jezus ma wszelkie prawo do mnie. I wtedy jest drugi element. Uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych. Już było to mówione, że bez uwierzenia w zmartwychwstanie Pana Jezusa jest my i pimy, bo jutro pomrzemy. ścierczę się z dół sołdające Jezu radośnie ty wiesz to żywota wiecznego jest dział śmijnij i na was Сьогодні я